Zapraszam, Witam Chila. Witam wszystkich, mam na imię Witam wszystkich, mam na imię Można poprosić o wyłączenie. O, już. Mam na imię Czyla. jestem alkoholiczką. Znajomi mówią na mnie Cesi. Cesi, to jest moje drugie imię, które mi nadał twój drugi sponsor we wspólnocie. Ja chciałam podziękować za zaproszenie przez Jacka i przez grupę na, na e, dzisiejszą spikerkę na podzielenie się własnym doświadczeniem i chcę powiedzieć, że dzisiaj to jest dla mnie zaszczyt. Kiedyś był to dla mnie przymus i nawet nie bardzo chciało mi się to robić, bo ja zawsze byłam egoistką, nie i chciałam tylko brać, a nie chciałam nic z siebie dawać. E, powiem pokrótce może kim jestem, bo może są nowicjusze jak to u mnie wyglądało i przejdę do kroku czwartego. O no tak myślę, że może być nowicjusz, który by chciał usłyszeć coś na temat pierwszego kroku i, bo, i może zacznę od tego, kim jest, kim byłam, i kim, co się stało i kim jestem. Nie? Ja pochodzę z rodziny, gdzie ojciec był alkoholikiem, moja mama jest osobą współzależnioną. ojciec zmarł z powodu swojego alkoholizmu w wieku 64 lat. Chcę powiedzieć, że moje dzieciństwo było nie było takie złe tak naprawdę, ale emocjonalnie zostałam okaleczona. Mój ojciec był agresorem, używał siły, przemocy, wobec mnie jak naj, jakoś nie, nie bardzo to, to, to, to stosował, ale za to wszystkie swoje emocje eksplodował, na moją mamę przenosił, a ja byłam tego świadkiem. Powiem tak, że... Hmm, ja w ogóle byłam zawsze w swoim życiu od małego inna, ja to czułam, nie? byłam bardzo zamknięta i po prostu nie mogłam się odnaleźć i tak naprawdę miałam wrażenie, że, że, że, że nie wiem po co żyję, co ja w ogóle na tym świecie robię I, i, i ta moja głowa była tak naładowana wszystkimi problemami, jakimiś troskami, jakimś nieszczęściem, w ogóle że, że po prostu czekałam na jakieś wybawienie, że ktoś mnie może z tego wybawi, nie? Że, żebym przestała cierpieć, od małego dziecka już cierpiałam i czułam samotność i wyizolowanie i czułam się inna. No i oczywiście znalazłam, później już nie będę opowiadała całego dzieciństwa, bo tu nie ma czasu, znalazłam sposób na to rozwiązanie już będąc w nastolatką Zaczęłam pić alkohol, nie? bo na początku się bałam, bo wiadomo rodzice, babcia, dziadek no jak się dowiedzą musiałam się z tym kryć często, nie? a potem to już po prostu poszło. No i oczywiście ten alkohol był dla mnie wybawcą do pewnego czasu, dopóki nie zażądał ode mnie zapłaty, to okazał się zdrajcą i po prostu wytarmosił mnie totalnie. Ja chcę powiedzieć, że wstąpiłam. Ja już nie będę opowiadać o tym piciu, jak to wyglądało i tak dalej. Po prostu w 2004 roku trafiłam na terapię. To tworek, skończyłam terapię dwumiesięczną. Wyszłam z tej terapii, kontynuowałam jeszcze ją na dochodzącej dwa lata i uczestniczyłam w meetingach. Tak naprawdę nie piję 13 lat, ale 7 lat byłam we wspólnocie i chodziłam tylko na meetingi, klepano mnie po plecach. Mówiono, będzie dobrze. A ja tak słuchałam tego, ale nic się w moim życiu nie zmieniało. Powiem, że to teraz jest wielka łaska tego, że mamy, że ten program się aż tak mocno rozrasta i ta wspólnota, i że, że teraz ja chodzę do ludzi i, i wyciągam tą pomocną dłoń, o której czytamy, ponieważ ja wiem, że, że często jest tak, że przychodzą ludzie do wspólnoty i są tak zbici przez życie, że że jeśli ja do niego, do tej osoby nie podejdę i nie wyciągnę tej pomocnej dłoń, to może już do nas nie wrócić. I e, ja nie pamiętam e, takiej sytuacji, żeby ktoś do mnie podszedł i powiedział chila, jest rozwiązanie, nie? jest program. Jeśli tylko wykażesz gotowość, to ja, ja ci go przekażę. Ja siedem lat byłam we wspólnocie i po prostu odechciało mi się żyć. E, przychodziły momenty, że miałam po prostu istne szaleństwo w głowie. Obsesja picia została zabrana, więc... Więc nie, nie, nie, nie wyobrażałam sobie, że żebym piła, nie, nie miałam tej potrzeby, ale głowa wariowała i tak naprawdę bardzo źle się czułam I, i, i nawet miałam myśli samobójcze, bo po prostu było mi źle. Było mi źle i z alkoholem, i bez alkoholu też mi nie było dobrze. I mimo że chodziłam na te meetingi, naprawdę słuchałam tych ludzi, wydaje mi się, że niewiele do mnie docierało. Ja jeszcze chciałam sobie po swojemu pożyć, pokierować. Nie rozumiałam w ogóle pierwszego kroku, co to znaczy bezsilność wobec alkoholu, i kierowania ja się. Oczywiście do tego przyznawałam, ale ja w ogóle nie rozumiałam tego, nie? Dopiero kiedy zaczęłam robić program w, po siedmiu latach, po prostu padłam na kolana z bezsilności wobec samej siebie nawet, nie? Że ja już sobie nie radziłam ze samą sobą i poprosiłam dziewczynę o sponsorowanie. Ze łzami w oczach po prostu ją prosiła mnie i spytała się mnie, czy jestem gotowa zrobić wszystko. Ja byłam gotowa zrobić wszystko. Ja dzisiaj to mówię na każdej swojej spikerce. Na, spik na każdej swojej spikerce. Na każdej swojej spikerce mówię to, że, że gdyby mi się wtedy kazała wysmarować, przepraszam za wyrażenie głównym, to pewnie bym to zrobiła i żeby tylko być szczęśliwą, żeby wrócić do, te, do, żeby w ogóle uzyskać tą radość życia bo ja jej nigdy nie miałam, nigdy, od dzieciństwa. I e, zrobiłam program, weszłam e, wtedy w 2015 roku, pierwszy raz zrobiłam, przeszłam, przeszłam przez program e, i chciałabym teraz właśnie e, powiedzieć o tym, że trzy, e, nie skończyłam w grudniu własnym życiem, bo to, że nie piłam to jest jedno, ale to co się działo w mojej głowie to było drugie i po prostu e, tak się moja droga potoczyła, że, że, ucieszyłam się, że tam Bill nie napisał w tej Wielkiej Księdze, że program można robić tylko raz, bo chyba wam sobie wtedy w łeb strzeliła, nie? Jakbym nie miała tego rozwiązania i mogła z powrotem wrócić, poprosić sponsora czy kolejną sponsorkę, bo miałam trzech sponsorów, znaczy mam trzecią sponsorkę. I chciałam powiedzieć, że, że moja droga była taka i następowało przebudzenie za każdym razem, nie? I coraz większe, coraz większe u jednych następuje, tak jak napisane jest w Wielkiej Księdze, u jednych wolniej, u innych szybciej. U mnie trzeba było trzech podejść, żebym uzyskała to, co dzisiaj mam w swoim życiu, czyli tą radość, spokój wewnętrzny i miłość, i żebym ja w ogóle cokolwiek poczuła, bo ja żyłam i nic nie czułam, po prostu nic. To była jakaś tragedia. Ja miałam wrażenie, że gdzieś mnie tutaj na ten świat coś sprowadziło i nie wiadomo, po co ja tu jestem na tym świecie. Nie czułam miłości, nie czułam współczucia, a jak czułam, to tylko chyba dlatego, że piłam. Nie? Ale teraz powiem o tym czwartym kroku. Jedynie mogę tylko powiedzieć do osób, które są może nowe albo próbują wejść na program, że ja, ja uznałam tą swoją bezsilność wobec nie tylko alkoholu, ale wobec tych rzeczy, które teraz mnie dotykają w moim życiu. I też zrozumiałam, co to jest ta bezsilność. Ja, ja chcę powiedzieć, że, że póki czas, to ja, ja gdybym, gdybym wcześniej może załapała, nie wiem jak, ale od razu weszła na program, to na pewno te 7 lat nie byłoby taką gehenną. To dzisiaj to wiem, ale widocznie musiało być, żebym ja dzisiaj osiągnęła ten stan, w którym jestem. Jeśli chodzi o czwarty krok, za każdym razem, o dziwo, robiłam go w trochę inny sposób. Pierwszym razem, kiedy robiłam... Powiem w ogóle, co spowodował u mnie czwarty krok, tak? Ja nie wiem, może mówiła, jak ja to robiłam, ale powiem, co u mnie spowodował czwarty krok tak naprawdę ja w pierwszym razem przy pierwszym podejściu myślałam, że ja w ogóle nic nie poczuję. Ja w ogóle myślałam, że to jest takie ma być uwolnienie mnie tego wszystkiego, tego ciężaru i ja sobie pójdę dalej i będzie fajnie, nie? Owszem, poczułam uwolnienie, kiedy czytałam piąty krok, ale tak naprawdę ja płakałam jak czytałam ten piąty krok. I, i, i, w, I w czwórce, jak miałam ją pisać, to po prostu zrobiłam to w ostatnim tygodniu, bo ja nie miałam siły otworzyć swojego umysłu. Modliłam się, żeby siła wyższa otworzyła mi na to, co, co ja mam tam przenieść na ten papier. I wiecie co, czwarty krok pokazał mi też to, jak, jaką ja byłam, jakim ja byłam człowiekiem, skąd się brały moje problemy, nie i skąd skąd brały się moje lęki, skąd trudności w życiu, w relacjach z innymi ludźmi, problemy seksualne i skąd się brały urazy. I to czwarty krok mi pokazał, tak? Jakim ja byłam człowiekiem i dlaczego ja tak kiepsko funkcjonowałam i czemu byłam nieszczęśliwa od dzieciństwa, nie? Bo ja po prostu byłam inna. Ja, alkoholik, jest, alkoholik jest napisany, że, że nigdy nie będzie taki jak inni. Ja, ja tego w ogóle nie rozumiałam. Mi się wydawało, że... Że, że ja mogę być tak ale okazało się, że mój umysł jest po prostu zupełnie inaczej funkcjonuje, a przy okazji tego wszystkiego moje ciało też inaczej reaguje. I chciałam powiedzieć, że w tym czwartym kroku za każdym razem, kiedy go robiłam, następowały tak silne przebudzenia, że, że po prostu za każdym razem było to. Bo dla mnie ogromne przeżycie zobaczyć swoje, swoją istotę błędów. Ja, ja jak czytałam, mówię, pierwszym razem płakałam, drugim zostałam sama po przeczytaniu tej czwórki i, i po prostu też, też poczułam, w końcu poczułam. Ja poczułam, jak ci ludzie, których krzywdziłam, musieli cierpieć i co ja wyczyniałam. Ja byłam straszną egoistką i i samolubę, nieuczciwa, wykorzystująca innych do własnych celów, i zobaczyłam też istotę swoich, istotę swoich błędów to może, może raczej istotę tego, właściwie to samo, samo świadomość uzyskałam, tak? Ja, ja po prostu dzisiaj tak sobie cenię, że ja mam taką świadomość samej siebie, kim byłam, co się stało ze mną i kim dzisiaj jestem i mogę być, nie? I, I to, jak zobaczyłam te istotne rzeczy. Ja zobaczyłam, oprócz tego, że byłam samolubem, bo byłam, po prostu dla mnie nie liczył się drugi człowiek. Ja jeszcze jak przyszłam do wspólnoty, to siedem lat siedziałam na mitingach, pięć minut współczułam, wychodziłam za drzwi i znowu myślałam o sobie, nie o swoich troskach, problemach, radościach, smutkach i, i, i, i, i to było, i to zobaczyłam. Zobaczyłam też tak naprawdę, że że nie mam zaufania do mojej siły wyższej, że ciągle patrzę na to, co mówią inni, że nie mam swojego zdania, że, że co myślą o mnie, że jestem niedość doskonała. I fajnie mi powiedziała moja sponsorka teraz ostatnio, jak pracowałyśmy, że kiedy myślę o tym, że jestem nie dość doskonała, to obrażam moją siłę wyższą. Bo moja siła wyższa wie, jak, wiedziała, jak mi chce stworzyć, i jaką mam być osobą. I że mówiąc o sobie, że jestem niedoskonała, wręcz ją obrażam, mnie I to było dla mnie takie krótkie komunikaty, jakie dostawałam od tej swojej sponsorki w ostatniej pracy na programie właśnie przy, tych czwór, przy tej czwórce też, nie? Kiedy, kiedy były konkrety, po prostu musiałam się z tym zmierzyć. Nie było to łatwe. Ja za każdym razem, kiedy przechodziłam do, kiedy miałam robić czwarty krok, to ja się kobałam Ale ja wiem, czemu się bałam, bo moje ego po prostu się broniło, dzisiaj jak dzwonią dziewczyny, czy podopieczne, czy w ogóle mówią ale jestem rozdrażniona, źle się czuję, to ja mówię, kurczę i dochodzimy w rozmowie do tego, że jest na czwartym kroku, albo że pisze czwarty krok i ja mówię, słuchaj, to nic nowego, nie to tak ma być, bo to nasze ego, moje ego też się tak broniło, nie chciało w ogóle zobaczyć prawdy o sobie chciało żyć dalej w zakłamaniu, tak, tylko dzisiaj to zakłamanie prowadzi mnie do tego, że ja się źle czuję, już dzisiaj się nie zakłamuję, bo ja dzisiaj wiem, wiem jakie we mnie potrafią pracować pady charakteru i ta istota błędów jaka jest. I wtedy, kiedy to się pojawia, to ja po prostu od razu wiem co mam zrobić, ja muszę porozmawiać, przyjrzeć się temu i porozmawiać z drugim człowiekiem. To już jest co prawda jedenasty krok a i ze sponsorką, tak, mam być szczera. I chciałam powiedzieć, że zobaczyłam właśnie, skąd się wzięły te lęki. Nie? Lęki, które gdzieś moja głowa produkowała, bo ja zawsze miałam oczekiwania. I, I w tej czwórce zobaczyłam, że te moje oczekiwania doprowadzają mnie do lęków, bo ja się boję, jak, jak się sprawy potoczą. I jakby nie, nie, nie, nie, nie chciałam przyjąć tego do końca. Yy, do końca, że ja nie kieruję, bo ja nie wiedziałam, że nie kieruję. Ja myślałam, że i ja mam wpływ na to. Ja dzisiaj słyszę czasami od znajomych, no jak to nie kierujesz życiem? No ale mnie się dzisiaj nie chce tłumaczyć za wiele, chociaż mówię o tym, co ja doświadczyłam. Tak, ale, ale, ale tak, ja dzisiaj mam cudowny program, który, który, mi, który mi pokazuje, jak mam żyć. I, I w tej czwórce zobaczyłam właśnie ten lęk, skąd się bierze, z nieuczciwości moich. Tak. Później zobaczyłam też, skąd się brały urazy u mnie, że, że po prostu właśnie z tego, że ktoś miał, nie dawałam prawa do innego zdania, że, że ja byłam zawsze najważniejsza, że mnie nie wolno było dotknąć, bo jak mnie ktoś dotknął, to ja byłam w stanie wziąć pistolet i zastrzelić. Ja miałam tyle w sobie agresji i złości, że wszystko musiało być po mojemu. Później zobaczyłam, też zrozumiałam, nie rozumiałam bardzo długo tabeli seksu, Dopiero teraz, właśnie kiedy przyjrzeli, przyjrzeliśmy się z drugim, też sponsorem i, i z, z, z moją sponsorką, teraz, teraźniejszą, to ja zobaczyłam, o co chodzi. Ja dopiero zaczęłam rozumieć, co w tej wielkiej księdze jest napisane: że ja, czy ja byłam samolubem, czy prowokowałam ludzi do zazdrości, czy ja byłam uczciwa w relacjach, czy ja nikogo nie wykorzystywałam. Tak, a mi się wydawało, że to po prostu ja nie wiem, w ogóle, w ogóle nie wiedziałam na początku o co chodzi z, tym, z tą tabelą. To było dla mnie bardzo trudne i ja powiedziałam, że ja nie mam co napisać w tabeli <śmiech> za pierwszym razem. Bo potem się okazało, że tam jak zrozumiałam o co chodzi i że, że, że, że, że to nie chodzi o jakieś tam, nie wiem, zdrady, czy to, to też oczywiście, ale chodzi o to, że czy ja kogoś po prostu nie wykorzystuję też uczuciowo. Tak, to się nie angażuje że też zrozumiałam że jest napisane w Wielkiej Księdze że, że jeżeli ja wymagam od kogoś, żeby był taki czy inny w mojej relacji czy bliski bardzo z partnerem czy z kimś, to ja mam być taka sama tak? to nie jest tak, że mam tylko brać że ja mam się modlić o ideę ale ja mam go też, ten ideał jakby ze, od siebie też dawać to samo co wymagam od drugiego człowieka dla mnie czwarty krok był faktycznie, słuchajcie, uwolnieniem, uwolnieniem od mojego, mojego nieszczęścia, nie? od tego, że ja mogłam zobaczyć, co ja później mogę zrobić, dlatego tak są te kroki u, u, u, ułożone, że ja mam najpierw zobaczyć, co się ze mną dzieje, żebym mogła wyjść z tego problemu, tak, żebym, żebym ja nie musiała zapijać, bo jeżeli ja wiem, jaka ja byłam i co mogę z tym zrobić, to ja dzisiaj po prostu pewnych rzeczy nie robię, ale to już mówię o tym szósty, siódmy krok, ja dzisiaj to robię odwrotnie, że jeżeli e, ro, krzywdziłam kogoś, to dzisiaj staram się, e, znaczy jeżeli na przykład, nie wiem, e, ktoś dla mnie coś robi dobrego, to ja mu też, rob, to też mu oddaję. jeżeli nawet robi coś złego, to ja nie muszę mu się tym samym odwdzięczać, tak? E, ja, ja tak miałam, że się odwdzięczałam, jak ktoś mi źle, to ja mu też źle. Jak mi dobrze, to ja też mu dobrze. Dzisiaj ja robię, bo to ja mam ten program. Nie moja mama, nie moja córka, nie, nie mój nie wiem, były mąż. Ja mam i ja dzisiaj mogę dzięki temu, że wiem, czym się kiedyś kierowałam i co, co stwarzało mi problemy, a to mi pokazał czwarty krok to ja dzisiaj mogę być innym człowiekiem. Ja, ja, ja po prostu. Ja to zawsze mówię, że mam samą świadomość siebie, bo ja naprawdę nie, nie, nie żyłam. Mnie kiedyś sponsor drugi powiedział: Chila, ty nie żyjesz, Cesi, ty nie żyjesz. On już później mówił do mnie: Cesi, nie żyjesz. I ja mówię: Ale jak nie żyję? Mam pracę, mam rodzinę. A on mówi: Martwa, że jestem. Martwa. I ja byłam taka martwa, bo ja po prostu pytałam się go, czy on faktycznie czuje tą miłość do ludzi, której ja, ja nigdy nie umiałam poczuć do swojej matki. tak, tak naprawdę. No, nie, nie, nie, nie potrafiłam tego, a dzisiaj y, po prostu wzruszam się, kiedy, kiedy, kiedy mogę zrobić coś y, odwrotnie i powiedzieć tej mamie: Dziękuję, nie? że pomyślałaś o mnie, a nie to, co ja tam oczekiwałam. Nie? I, i, i, I powiem szczerze, że czasami się zdarza nawet płakać nad sobą, nie że, że, że, że te przemiany takie nastąpiły, bo. bo to jest takie wzruszające kiedy. Ja, ja ostatnio się popłakałam rano, kiedy się szykowałam do pracy, bo mi się przypomniało, że ja zrobiłam odwrotnie niż zawsze, nie. Ale to tylko dlatego, że na tym czwartym kroku zobaczyłam, zobaczyłam jakim ja byłam człowiekiem. Byłam okropnym człowiekiem. Dzisiaj jak y, usłyszałam od znajomego, powiedział Cesi, ty, Chilla, ty jesteś y, dobrym człowiekiem, tak? Po prostu. Ja mówię. Dzisiaj mogę powiedzieć. I słuchajcie, ja, dzisiaj, jak, jak ktoś mi to mówi, to, ja to przyjmuję i, i mówię: Tak, dzisiaj jestem dobrym człowiekiem. Mówię to z całą odpowiedzialnością, użytecznym przede wszystkim. To też właśnie na ostatnim pracy na programie ta użyteczność mi się otworzyła. Każda czwórka wniosła do mojego życia to, kim dzisiaj jestem uwolnienie, ale też tą radość, że mogę to zmienić, że rzęd ja że, że mnie nie skreślił, że moja siła wyższa mnie kocha taką, jaką jestem i, i że akceptuję też moje błędy. Ja, ja dzisiaj nie muszę się bać mojej siły wyższej, bo ona jest moim przyjacielem i uznaję dzisiaj bezsilność wobec wszystkich rzeczy, które, na które nie mam naprawdę wpływu. Ja mam wpływ tylko dzisiaj na działanie, podjęcie działania i też się modlę o kierunek, żeby siła wyższa pokazała mi kierunek w tym działaniu, bo ja jak podejmowałam decyzję, to doprowadziłem mnie do tego, że zostałam, że zaczęłam pić, tak, i, i, i krzywdzić ludzi. No ja myślę, że to tyle na temat czwartego kroku, bo, bo czwarty krok, nie będę opowiadał o tym jak tabelki rozpisywałam, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby każdy z was poczuł to, co może ja czuję dzisiaj i, i, i właśnie to daje też czwarty krok, że doprowadza nas do pozostałych, ale już można powiedzieć, że po części wolnych, po części, bo tak naprawdę uwolnienie przychodzi w kroku szóstym, siódmym, ale i dziewiątym najbardziej chyba, nie. a kontynuacja tej radości i tego, co się dzieje ze mną dzisiaj, to jest krok 12, kiedy ja mogę właśnie dzisiaj z Wami tu być, nieść Wam e, posłanie e, i, i doświadczenie swoje. Tak, To jest dla mnie dzisiaj radość, że mogę tutaj być i być użyteczna i dziękuję Wam bardzo za to zaproszenie.